Dobrze, ja to myślę, myślę, że, to się ja że już miałbym? możemy zacząć kolejny gr Akademii. Dzisiaj kontynuujemy to, co było tydzień temu, czyli kulturę fanowską. Dzisiaj się trochę bardziej skupimy na praktyce. Może jeszcze, żeby przypomnieć dla tych, którzy byli, a nie zapamiętali i dla tych, których nie było, a trochę takich osób jest. Mówiliśmy tydzień temu o kulturze fanowskiej i głównie o tym zastanawialiśmy się, kim tak naprawdę jest fan nie tylko gier, ale w ogóle popkultury, doszliśmy do takiego wniosku, że to jest taka osoba, która jest, jest, jest kimś więcej niż tylko biernym odbiorcą. Jest taka osoba, która wychodzi ze swoim hobby, że się tak wyraża, do ludzi i nie tylko. I y, pojawiło mi się takie pytanie już po tej zeszłotygodniowej debacie. Czy możliwe jest w takim razie przetrwanie fandomu? Bo, bo dużo mówiliśmy o tym, właśnie, że musi być to wsparcie ze strony producentów, ze strony branży, żeby ci fani mieli, tak powiem, gdzie kupować te zabawki, gdzie mieli gdzie kupować te gry, żeby byli wspierani itd. itd. Czy Waszym zdaniem jest w ogóle taka możliwość, żeby fandom przetrwał bez jakichkolwiek kolejnych bodźców stymulujących tą całą działalność fanowską? Czy to jest w ogóle możliwe, żeby fani byli samowystarczalni, czy muszą cały czas dostawać jakieś bodźce od producentów? Myślę, że to jest jak najbardziej możliwe, że fani przetrwają, nawet jeżeli nie ma jakichś kolejnych iteracji tak, danego systemu rozrywkowego. No i są takie nawet sytuacje, że jakiś tam system umarł w pewnym sensie i nie ma kolejnych właśnie filmów, tekstów, a, a fani dalej na tych fora żyją. Oczywiście jest to niszowe i coraz bardziej niszowe, ale mimo no wszystko wydaje mi się, że są w stanie sobie poradzić z tym, jeżeli na tak, początku była wystarczająca ilość tekstów. Pamiętam, że fani tworzą też. Mhm. To myślę właśnie, o tym, o, o tym jak najbardziej też się... Ale z drugiej strony no, też muszą tworzyć cały czas te bodźce, tak? Czyli sami teraz tworzą te bodźce, żeby to kontynuować. A czy wyobrażacie sobie taką możliwość, żeby bez jakiejś. Że, że ani nie ma tej twórczości odgórnej, od branży, ani tej twórczości fanowskiej i można być takim fanem tylko korzystającym z tego, co do tej pory powstało. I nie wiem, dążenie do gromadzenia jakiejś takiej encyklopedycznej wiedzy. Myślę, że twórczość zawsze się jakaś pojawi, bo nawet kiedy mamy e, serwery multiplayer, e, to one są zarządzane przez jakichś fanów e, i rozwijane dalej, więc to też jest jakiś rodzaj twórczości. Hmm. No, jeśli nie ograniczymy się do gier, to można stwierdzić, że e, aktywność, niekoniecznie twórczość, ale aktywność, wystarczy, żeby fandom mógł na to funkcjonować. Taką aktywnością może być na przykład organizowanie nie wiem, zbiorowych pokazów filmów, które funkcjonują w obiegu kultowym. Rocky Horror Picture Show jest chyba najsłynniejszym tego typu filmem, który funkcjonuje w ramach obiegu kultowego i odbywają się do dzisiaj pokazy, które są, na które przychodzi powiedzmy 10-15 fanów, ale specjalnie dla nich jest to coś bardzo istotnego, coś bardzo ważnego, oni o tym dyskutują, coś robią, ale nie tworzą dodatkowego kontentu. Często jest tak, że nie dopowiadają historii, a wystarczy, że wychodzą poza indywidualną odbiór filmu na rzecz zwołania siebie jakieś grupy i tak dalej, żeby przyjść, obejrzeć ten film razem i o nim podyskutować Więc myślę, że oni spokojnie mogą nazwać się hanami, nawet jeżeli nie tworzą dodatkowych treści w ramach tego świata, który został wykrywany w filmie I przypuszczam, że z wieloma z zwłaszcza tymi starszymi, jest dość podobnie. Yy, w Łodzi odbyła się kiedyś taka impreza Vintage Games Night na którą przyszło całkiem sporo osób, tak naprawdę, na której były prezentowane gry, które już dawno przestały funkcjonować w takim obiegu top, znaczy w obiegu w systemu rozrywkowego. Nie ma nowej kontry, prawda? A jednak grano w kontrę i traktowano to jako coś, co jest jakimś takim elementem łączącym pewną grupę ludzi, którzy uważają się za fanów kontr. Czyli można zauważyć, że, że jest ten fandom, nie wiem, grania retro albo tak zwanego abandonware, tak, to się Abandon nazywa, czyli tych gier, które zostały porzucone przez swoich twórców i jakby nie są już rozwijane, albo, nie wiem, twórcy się, się nie przyznają. Jakieś inne? Właśnie, a propos sposób? takiego fandomu i systemu językowego, który w pewnym sensie umarł, to przypomniał mi się przykład Firefly, nie wiem, czy kojarzycie serialu doskonałego, westernu science fiction który po pierwszym sezonie przestał być kontynuowany a na ostatnim Comic Conie była wielka impreza z tym związana jakby na dziesięciolecie był nawet specjalny film, gdzie tam twórcy wspominali swoje doświadczenia i wydaje mi się, że jest bardzo możliwe, że jakiś tekst kolejny w końcu powstanie no bo widać target jest, więc jest podaż, no to jakiś produkt pewno powstanie to jest ciekawa w ogóle sprawa z tym z tym Firefly przypomina mi się taka anegdota, która była w Big Bang Theory. E, teoria wielkiego podywu, e, gdzie kiedy prawda, Sheldon i pozostali e, jakąś się nazywa, ten jego przyjaciel Sheldona w to w tych lajkach? O właśnie Leonard. E, zamieszkali. Ja to Sheldon przedstawiam taką umowę. E, e, no, że tam kwestie są opisane bardzo szczegółowo, prawda? ponieważ Sheldon jest dość pedantyczny no między innymi, że tam czas w sobotę o 19 jest zarezerwowany na flyer flyer na telewizorze no i właśnie na mówi nawet, że to jest taka przesada w sensie ten serial się dopiero, dopiero pojawił a Sheldon mówi, no przecież to jest doskonały serial, na pewno będzie miał 10 sezonów no tak, ten artykuł, na, na który się powoływałem tydzień temu traktujący o fanach, podawał przykład Star Treka, czyli serialu, który początkowo był już spisany na straty, ale z racji tego, że szybko pojawił się fandom i zapotrzebowanie na tego typu historię, no to został realizowany dalej i do tej pory cieszy się ogromną popularnością, nie tylko w Stanach Zjednoczonych. Wspomnieliśmy już w takim razie trochę o produktywności fandomu i w, mówiliśmy też o tym tydzień temu. E, Dominika Urbańska-Golanciak w swojej książce Homo Players e, mówi o tym, że jakby takim też dużym ciosem w ten mit bezproduktywności gier komputerowych jest to, że fani gier komputerowych e, nie tylko przez to, że w jakiś sposób realizują się w w samym medium, też realizują się poza nim, czyli tutaj już wspomniane fora, fan i tak dalej, że to jest taki y, właśnie sposób y, realizacji ich hobby i y, wydaje mi się, że y, taka też produktywność y, odbiorców jest też taką odpowiedzią na brak bodźców ze strony branży. Jeżeli nie pojawia się jakieś oficjalne forum, danego tytułu w Polsce natychmiast powstaje jakieś tam fanowskie, nieoficjalne e, i są ludzie, którzy znajdują i środki i czas, żeby to, e, żeby to robić. E, I z drugiej strony pojawiają się już nie tylko fani, ale i profesjonaliści. I też w zeszłym tygodniu mówiliśmy o tym, że takim fanem, idealnym fanem, e, gierką, który był taki fan, który moduje. No, ale z, wydaje mi się, że wszyscy, którzy tu się się ze mną, że nie każdy poszedł do takiej umiejętności. I nie wiem, czy bylibyście w stanie wskazać jakiekolwiek inne sposoby, w jaki można byłoby się realizować? Nie, nie byłby wspomniany o świetnej grze to Big Planet, hmm? gdzie mamy tak prosty edytor, że praktycznie każda osoba z marszu może stworzyć, może coś dać od siebie do tego wersji. Może to być rozwiązanie na, na tą trudność kodowania, nie każdy musi być programistą, nie każdy musi być grafikiem, prawda? Ale taka gra pozwala na to. Tak, myślę, że to jest, to jest świetny przykład, właśnie, jeżeli to jest Big Planet. Też w ogóle sama kwestia tego, że ta gra stworzyła społeczność i, i to jest, wydaje mi się, że właśnie tego typu tytuły, które pozwalają na zbudowanie jakiejś społeczności. Ale nie każda gra nie posiadająca oficjalnego edytora e, jest trudną w edycji, bo Kapitan Pazur e, do tej pory ma chyba dodatkowe plansze, stworzone przez fanów. Tak, jest, jest strona nawet polska e, Kapitana Pazura. I, i tam jest mnóstwo dodatkowych plansz stworzonych przez fanów i głównie przez ludzi, którzy nie mają jakiegoś doświadczenia w modowaniu, w programowaniu po prostu ta gra ma dosyć prosty sposób e, edycji e, i tak samo jest, chociaż nie, to, to by niezły przykład był akurat Sarciążar Korony miał e, dodatkowy edytor To samo było z Dumą. No, robienie leveli czy poziomu do duma, nie było bardzo trudne sporo osób zaczynało od tego, czy powiedzmy zrobienie dobrego poziomie było pewnie trudne, ale takiego by można było się odbawić. był niski. Tak, Tu wejście był to bardzo, to bardzo to niski. Więc to się te, a właściwie to był początek tej, tej kultury modowania. który poziomie normalnego polskiego Waffensteina i one były do zrobienia dla większości użytkowników. Znaczy, ja pamiętam, że już poza tą samą sytuacją z samymi modami to na przykład było coś takiego, że jeśli chodzi o Dragon Age'a, że na przykład część z tych dodatków nie była dostępna w Polsce, ponieważ jej powiedziało, że ich nie przetłumaczy. Na przykład fanowie za zaangażowali się po prostu i sami stworzyli tłumaczenie, więc do tego też nie trzeba było posiadać samych umiejętności prawda, modowania, ale mogli się wykazać ludzie, którzy znają angielski i w ten sposób prawda, jakąś swoją zawartość wnieść również do gry. W postaci od IC Tower chociażby też nie wymagały dużych umiejętności żeby ich To już jest dużo pracy? Jeszcze jakieś przykłady? GTA nad raz. różnych dochodach. Oddzielny, oddzielny program gdzie to. <grym> no, w ogóle cała ta inicjatywa Black Mesa, czyli. Przerobienie pierwszego Half-Life'a na silniku drugiego Half-Life'a też, które zostało zrealizowane przez fanów, wydaje mi się, że takim przykładem bardzo rozwiniętym, tak? I wiadomo, że tam nie, nie tylko działały te osoby, które się tak mocno na tym programowaniu znają, ale no też bardzo popularna seria Sims, do której można tworzyć własne jakieś tam przedmioty i też są jakieś edytory i, i wiem, przecież... Wiadomo, że w simsie y nie grają tylko ludzie dorośli, ale również mnóstwo dzieci i dzieci też sobie mogą stworzyć swoje własne jakieś tam przedmioty, czy zwierzątka. No dobrze, no to są Ci fani, którzy działają na, na różnych polach. A w takim razie, czy Waszym zdaniem jest taka możliwość, żeby fan poprzez taką swoją działalność sam stał się, nie wiem, idolem albo jakimś autorytetem i zdobył swoich własnych fanów. No, Myślę, że to jest moment, w którym Paweł powinien powiedzieć, dlaczego nie lubił fanów. Nie, jest... nie lubisz fanów? To interesujące. Pociągnijmy tak. ten bądź. Tak. Rozczerwuję Was, tak profilacyjnie sobie powiedziałem. Właściwie to jest... <śladania> Oj, no, <śladania> no, to tak, no, wymyśl coś tak, tak, tak, tak. na wybliżąco. No dobra, tak, to nie ma sprawy. Nie no, mi się wydaje, ale to właściwie Teraz tylko tak się bawię w wymyślanie, że jak ciemna strona tego fanowskiego zapału do modowania to jest taka, że się traci dużo energii na rzeczy, które albo nie są nigdy skończone, albo w gruncie rzeczy są po prostu poniżej przeciętne, przeciętnej. Podam przykład. Bardzo podobało mi się, ten plan, bardzo, bardzo, bardzo. Skończyłem z dużą przyjemnością te wszystkie poziomy. Mniej więcej tak miałem takie poczucie jak Jachci, czyli ten człowiek, który robi takie szybkie recenzje Zero Punctuation na portalu The że Miałem takie poczucie, że szkoda, żeby się te poziomy skończyły. No twórcy twierdzą, że teraz Cała inwencja leży po stronie fanów, ale ja bym wolał, żeby moje poziomy robili profesjonaliści, a nie po prostu miliony amatorów. W efekcie ja próbuję się przedrzeć przez tę przez, przez gigantyczną ilość kiepskich poziomów i w ogóle prostu. Dlatego, że z drugiej strony, jak patrzę na te miliony poziomów kiepskich, oczywiście one mogły czegoś nauczyć tych ludzi. Jednakowoż no, powiedziałbym tak, no, że. Jeżeli z punktu widzenia użytkownika tych rzeczy, to ta kultura franowska nie daje mi tak duże, jakby to się mogło wydawać. Ta ilość słabo przekłada się na jakąś. Ja nie, nie ma przypominam... systemu oceniania, który no, pozwala na szybko jest, jest, tylko że no, niestety, no w tym, że ja nadal, Nie, nie, nie. W tym, że nadal w, tej, w, tej, w tych napięć jest taka ilość, że e, przeglądając te rzeczy na pięć, ja cały czas mam wrażenie, że e, okej. Okay. Poza tym jest jeszcze taki elementem tej kultury fanowskiej, że tam jest jednak taki syndrom, bardzo często syndrom dowodzenia czegoś, znaczy pokazania, da się to zrobić na tym inżynie, da się zrobić ten poziom na tym inżynie, da się zrobić FPP w Little Big Planet. da się zrobić FPP na Atari 800XL. To jest super, w tym sensie, że jak ja to zobaczę na YouTubie przez 30 sekund, myślę sobie, ła wow, niezłe. Ale czy ja bym chciał to zagrać? Nie. Po prostu nie. To jest ten problem, że te rzeczy są interesującymi demami umiejętności ludzi, jeżeli są te, te rzeczy z, z, z topu, to są interesującymi demami umiejętności ludzi, ale nie są fajnymi produktami, które ja bym chciał grać. To, to jest duży kłopot. Nie jestem w stanie naprawdę wymienić jednego moda, a się tym trochę interesowałem i do i do duma, i do... Never Winter Nights, to było chyba lepiej jeden, coś mi się jednego podobało, też zapomniałem, do Little Big Planet nie przypomniał sobie sytuacji, w których by mi się coś spodobało, co zrobiłby fan. To jest dziwne, bo ja z kolei y, szpełam dużo w modach do Fallouta New Vegas y, i tam coś jest dość fajnie zagospodarowane, jeżeli chodzi o właśnie rating i y, jakieś tam kategorie nie miałam żadnego problemu ze znalezieniem tego, y, czego potrzebuję, no nie? Więc być może jest to jakaś kwestia zarządzania właśnie tymi modami tamtym... Może być. A pamiętasz takie coś z fallouta, co szczególnie uważasz, że jest wartościowe, co zrobili fani? Okay. Tak, w sensie taka twoja własna sala, twój ukryty pokój ten, na apartamenci, gdzie możesz sobie no, różne cofea zbierać niczym nasz ulubiony bandy. <laughs> I, i właściwie to było super, bo czegoś takiego mi brakowało, nie? bo okay. jeżeli jesteś już na tym etapie zaangażowania w gę, no to zaczynasz zachowywać się jak prawdziwy kolekcjoner, zwłaszcza, że gra do tego zachęca różnymi wyjątkowymi itemami, nie? Więc, okay. Uważam, że ta funkcjonalność była naprawdę bardzo ciekawa, poza tym był mod zamieniający fallouta w G o Zombie i to też było bardzo przyjemnie graficznie Aha. zrobione, także nie wegas. Bo to, to, to, to, to grafikę, dużo dużo O, nawet o grach się, należy, tak cały czas, ale jeżeli no, tak rozszerzymy to pytanie też na inne teksty, no to okazuje się, że właściwie no można, fan może też mieć swoich fanów, jak na przykład Jessica Nigri, tak, cosplayerka. Ona też ma no, nie zaryzykuje sobie zmierza jakieś ogromne rzeczy, ale jednak wydaje mi się, że jej, jej, jej osoba też budzi zainteresowanie wśród tych, którzy też lubią zajmować się Czyli kojarzycie tę postać? Nie bardzo. To jest ciekawy przykład, bo to jest cosplayerka, która zdobyła popularność w pierwszym momencie, kiedy pokazała się w dość skąpym stroju Pikachu. A drugi raz kiedy zrobiła kiedy zrobiła strój do gry Lollipop Chainsaw. I zrobiła to tak. też jest z raczej, prawda? Tak, też jest z Ale ona też ma na to się jest to swoich fanów, kiedy no, jest no, ładną kobietą jest... i się rozbiera. tak? Nie, oprócz nie tego jest... ona mówi po japońsku płynnie, także no, tak. nie tylko ładnie znaczy... wygląda. Tak, to jest istotna to jest nie A, nie to nie tak jest bardzo popiera tak. naszą tezę. No wiem, tak. w jakim jest... kierunku Twoje myśli krążą, ale to nie ten. To no. nie przyszła do palisz to którą terenie. teraz Kandrewins ściągnął na, na swoją własną opadkę? Nie, to jest jakaś Rosjanka. No, tak, to jest, która jest, jest w ogóle chyba weterynarzem. Mm -hmm. I rzeczywiście ma naprawdę niezwykłe oczy. Zwróćcie uwagę, bo to jakby to szczególnie zachęciło twórców do tego, żeby skorzystać z niej. to teraz, może nie wszyscy wiedzą. No, tak. Jedna cosplayerka tak, tak się yy, przebraniem, makijażem zcielza ma postać pochodę. do zdjęcia w postaci Pajaszok Infinite, już nie tam imienia, <śmiech> że Funken nie twórca, kontaktował się z nią i w tym momencie ona promuje Pajaszok Infinite No tak, no to z nigdy było podobnie, że tak zrobiła swój kostium. Tak, to jest ten To jest ten pierwszy wow. kostium. Oh, pika! <śmiech> <śmiech> Okej. Okay. A, a później wykonała ten drugi kostium do lory i też tak dobrze to zrobiła, że stała się oficjalną doberką głównej bohaterki z tej gry a jednocześnie jak I... ekonomicznie i ekonomicznie jeżeli nie chodzi o... no. I to jest ten, wydaje mi się, że to jest ten przykład, kiedy jakby twórcy nie sięgają już po profesjonalistów, czyli tak jak było z Larą Croft, uh -huh. że zatrudniono profesjonalne modelki, które wcielały się w rolę Lary tylko sięgnięto do fandomu i wzięto dziewczynę, która nie jest po prostu jakąś ta ładną buzią, tylko rzeczywiście zna się na tej grach uroda jest dodatkowym atutem, tak. ale poza tym, rzeczywiście zna się na tygra gra, dobrze zna grę, którą reklamuje i nie jest to kolejna ładna buzia, która ma za zadanie tylko być e, chwyta marketingu. Myślę, że odpowiadając na pytanie, czy fandom może tworzyć własnych idoli, mhm. e, trzeba jeszcze e, się zastanowić nad sceną Let's Play. Nad ludźmi, którzy nagrywają własne gry i zdobywają... E, zdobywają przez to własnych fanów. To jest bardzo ciekawe zjawisko, które ostatnio mnie szalenie nie zainteresowało, ponieważ to jest w ogóle jakiś nowy gatunek, nowomedialny moim mhm. zdaniem. E, I złapałam się na tym, że oglądałam... E, Aha, to jest to Pani Zbioszyka. Oglądałam Let's Play z Ancient Domains of Mystery, czyli takiego rogu lajka -like z 1994 roku. I autor sukcesywnie przez 3 lata wrzucał prawda, swój gameplay. Eee, postać nazywała się Hokus Pokus, ale zdecydowanie ciekawsze były jego uwagi dotyczące w ogóle jego życia i, i to właściwie była taka introspekcja eee, w kontekście tego co się dzieje <grywna> na mapie świata. Niesamowite pojeździe się bym mnie podejrzewa, że coś mnie tak wciągnie. Eee, I właściwie no, byłam taka wruszona i to już się skończyło. więc. W ogóle. Ale to jest typu, nie jest jednostkowy nie, przypadek, bo mnie się jednak wydaje, że... Znaczy, ja muszę powiedzieć, że jest szczerze mówiąc, ja też ostatnio, bo koleżanka mnie wciągła, jest też taki właśnie gamer, czy, nie wiem jak to nazwać. nazywa się PewDiePie. Natomiast on jak prowadzi właśnie, bo on też gra i on ma rzesze fanów, Sama byłam zaskoczona, bo on chyba też około dwóch lat już funkcjonuje. Po prostu on to tak satyryczno prześmiewczy, żartowliwy sposób komentuje wszystko, co się dzieje. I pani już na przykład grę zrobili. Na podstawie jakby Slendermana, z postaciami, które on nazywał własnymi. Dziękowali mu, że Boże, jesteś wspaniały, świetne tam rzeczy piszesz. I on jest już takim idolem, jest bardzo popularny, bardzo dużo osób go subskrybuje. Więc to mi się wydaje, że nie jest właśnie tylko jednorazowym przypadkiem. Szczególnie, że jest już zapraszany na jakieś tam na przykład konferencje związane z grami. Ja z nie grając w Minecrafta, zaczęłam oglądać ten polski poradnik do Minecrafta i się tak wciągnąłem z pewnej <śmiech> nocy poświęciłem około 4 godzin na oglądanie tych filmików, nie grając nigdy w Minecrafta. Dopiero po obejrzeniu chyba 20 czy 30 odcinków. Stwierdziłem, że zainstaluję sobie tą wersję darmową. I to jest... jednak e jesteś ochłodny-30 e no, minut. Jest. E Zagrałem, stwierdziłem, że gra mnie aż tak nie wciągnęła, Przypuszczam, że pełna wersja jest znacznie lepsza. Ale wróciłem do filmików i oglądałem je dalej, więc myślę, że jest coś takiego e w niektórych osobach, że potrafią przyciągnąć. E Ludzi niezależnie od tego, czy są profesjonalistami czy nie. Ja. ja myślę, że to jest taki klasyczny storytelling, prawda? Mm -hmm, no bo dobra. to jest forma narracyjna okay. i to jest nie, nie tak. tylko. I zupełnie pierwotne, jeżeli chodzi o propo, mhm. e, propo Minecrafta jest taki zagraniczny let's player, nazywa się ItosLab, i on prowadzi właśnie też Let's Play, Let's Play do Minecrafta i on popularność zdobył dzięki temu, że tak naprawdę odkrywa w tej grze rzeczy, których nikt inny nie umie on tworzy jakieś niesamowite mechanizmy, których nikt przed nim nie, nie odkrył wszystko u niego jest automatyczne, wszystko u niego jest jakieś, jakieś zupełnie inne on podchodzi do tej gry w sposób taki bardziej eksperymentalny E, rozpoczyna grę w zupełnie inny sposób niż, niż większość graczy obserwuje zachowania e, zachowania mobów, jakie tam występują obserwuje zachowania świata i na tej podstawie tworzy swój sposób gry Mówiliśmy już o let's playerach o cosplayerach i moderach, ale co ciekawe fanostwo, jaka, jakaś forma celebrytyzmu wytworzyła się też na porach internetowych e, i to było jeszcze... To stare zjawisko tak naprawdę. E, pamiętam, że przy którymś sezonie, nie pamiętam dokładnie którym, e, Robinsonów, tej wyprawy Robinson, e, pojawiła się taka postać, o której zresztą Jenkins też pisał w swojej książce Chill One. Człowiek, który e, zyskał nie tylko ogromną rzeszę fanów, ale także ogromną rzeszę antyfanów. Ludzi, którzy uważali, że ten człowiek psuje biznes. Ponieważ podejrzewali go o współpracę właśnie z producentami, ponieważ doskonale przewidywał to, co się miało wydarzyć w kolejnych sezonach, w kolejnych odcinkach niektórych sezonów. On jest przejmowany za wzór spoilera. Czy tak naprawdę jest spoilerem, czy nie? Nie wiadomo, bo, bo, bo definicja tak aktualna funkcji spoilera jako osoby to jest właśnie osoba, która jednak współpracuje z reguły ze studiami, w jakiś sposób prowadza błędne tropy, czasami trafne, czasami błędne, żeby po prostu podsycić dyskusję na forach internetowych. Ale czyli on stał się właśnie takim celebrytą internetowym, tylko i wyłącznie pisząc na forach. Nie robią nic innego, tylko pisa. I powstają książki, w których się o nim wspomina, tak? Więc myślę, że to jest taki przykład celebryty. A to powiedzieć o klucuchu: 12. Ojej. Ty ty? Zgodziasz. Ty zgodziasz. Mówię to otwarcie, przysięgł, to jesteś ty. Kto to jest? <grymne> no, <grymne> to najlepsze wideo, co jest w internecie. Aha, okej. Okay. To sobie YouTube Ja uzna. myślę, że już sam A. fakt, że ka każda tutaj z osób właśnie wymieniła kogoś podając nazwę... Czego reszta nie, nie zna, tak? Czego reszta nie zna. To jest interesujące. Ale z drugiej strony to już sam fakt, że pamiętamy o tych osobach, jesteśmy w stanie o nich mówić tak jakby to były jakieś znane osoby to już jest, wydaje mi się, dowód na to, że fandom jest w stanie wytworzyć tego typu autorytety. A propos antyfanów, to mi się wydaje, że każdy, Zresztą, e, każdy fandom, każde zjawisko, które wygeneruje odpowiednio dużą ilość fanów, spotka się z reakcją odwrotną, Zresztą. czyli z e, tworzeniem się społeczności antyfanów. Bo to jest naturalne. Jest... Przepraszam, nie wiem czy skończyłeś. Tak. Skończyłem. E, okay. e, jeszcze jest takie jedno zjawisko, o którym przyszło do głowy, jeżeli chodzi o fanów, e, ja parę razy się złapałem na tym. To jest takie e, kapitalistyczne porno. Polega to na tym, że ludzie filmują to, jak odpakowują rzeczy, które kupili. E, tak, tak. I, no i to się ogląda i się czerpie z tego podejrzaną przyjemność, ja sam to mam. Tak patrzę, czemu mi się to podoba, nie wiem. Nie, ale ale okej, okay, czasami to sprawia. No, To jest ten... prosto. Opakowanie jest tak zaprojektowane, żeby, żeby to był rytuał. Żeby to był rodzaj przyjmowania komunii. No może tak, przyjąłem komunii w takim razie. Tak jak, tak, jak, tak jak, nie wiem, manufaktura, galeria to jest, to jest świątynia do przepustu dzisiejsza. Ale ja nie lubię <grym> oglądać przyjmowania komunii, a to lubię. <grym> a, a psychologia no panie, ale, ale słuchajcie, to jest, to, jest, to, jest, to, jest, to jest jeszcze jedno zjawisko. Ten un unboxing. I drugie zjawisko, które też zobaczyłem jakiś czas, to tacy... Fajni kolekcjonerzy gier, e, robią często e, przegląd tego, co kupili w danym tygodniu, już niekoniecznie nowe, znaczy nawet nie nowe najczęściej. To już z kolei zabawa polega na tym, że e, inni e, przeżywają to i to emocjonują ma. się. Po pierwsze on to ma, a on, po drugie on to kupił za 50 centów na wyprzedaży i e, tego typu rzeczy. A oprócz tego jeszcze robią takie sobie właśnie wycieczki po swoim pokoju, nie? pokazując. A tutaj mam, tutaj są wszystkie moje kluczowe e, zabawki z Sonikiem, a, e, a, a, a tutaj jest mega drive. Nie no jest, jest, jest, jest trochę tego. Mhm. No, często, często dosyć są ciekawi ludzie, no, taki, taki typowy fandom twardy, że tak powiem Ale to jest jeżeli chodzi o unboxingi to w jakiś czas temu byłem zszokowany, bo pojawiła się na stronie na Facebooku w portalu świątgry.pl pojawił się link do filmu, w którym jeden z fanów naszego portalu zrobił właśnie filmik w którym odpakowywał nagrodę, którą wygrał w jakimś Aha. konkursie. Byłem trochę zszokowany. W każdym razie jeżeli nas słucha, to go serdecznie pozdrawiam. E, ale to, to jest jakby już... Tak, to był nieśmiertelnik do gry sniper tak. i to po prostu jakoś tak, kurczę mnie to zszokowało, że taka mała rzecz, a on był w stanie zrobić z tego filmik, że on mhm. się tak ucieszył z tej nagrody, że... Proszę bardzo, że zrobi taki filmik. Zresztą pojawiały się chyba jeszcze jakieś kolejne. Y, Okay, czyli, czyli, to... czyli rzeczywiście sprawdzałaby się ta definicja fandomu, która pojawiła się na filmie o Comic Conie, który oglądaliśmy na ostatnim tak. spotkaniu Koła, że są to teści, które prowokują silne emocje, prawda? I, hmm. Właściwie to jest ta esencja. Ale jeszcze potrafię zrozumieć unboxingi sprzętu. Na przykład sam oglądałem unboxing WITY, gdy jeszcze nie był dostępny. Tak ja, ja Chciałem wiedzieć, co prosto jest w środku, czego mogę się spodziewać. Tak rozumiem, ale unboxing w zwykłej edycji, normalnej gry, gdzie wystarczy wziąć folię i otworzyć pudełko, gdzie jest płyta, to tak. trochę jasne. No tak. Tak. Ale prostu niektórzy to lubi tak oglądać. Ja się, się chyba... łapię na tym, że sami lubię i nie wiem czemu. To no. się chyba też łączy, nie wiem, no jeżeli odejdziemy od giergi no, no, i tak właśnie, no, no, no. że to ma sens, tak żeby zobaczyć, co jest w środku, to na przykład no są też takie filmy, w których ktoś pokazuje, jakie ubrania kupił. Tak? No to też, no tak, to tak, też, nie, to nie wiem, zakładam, że ludzie, którzy te blogi czytają, no te filmy oglądają, blogi, tak, tam to to posiadają blogi, także zupełnie celebrytka inna półka, tak, w tym momencie. Ale no to... Mm, no nie wiem, no to muszę też czerpać jakąś przyjemność. Może to, się wiecie, może to się troszeczkę bierze stąd, że w tym w świecie internetu, gdzie dużo rzeczy kupujemy online, to jednak mamy jakiś niedosyt tego pomacania, oglądania produktu przed zakupieniem. I często kiedy się ogląda jakiś unboxing, to, można, to jest to jakiś rodzaj symulacji wirtualne tego. Wirtualna przemierzalnia, wirtualne, wirtualne obejrzenie pudełka, wirtualne obejrzenie konsoli. Więc to, to może też mieć te funkcje, że ludzie po prostu ludziom brakuje tego bodźca dodatkowego, zanim mają coś, nie mają czegoś w domu. Nie mogą sobie tego obejrzeć w sklepie, więc zobaczą sobie to na YouTubie. A co powiecie o unboxing'u od prezesa Nintendo, który robi unboxing'u? Y takie to, tak, to było. Tak, Ale czy te wszystkie unboxing'i tak. to nie jest takie epatowanie trochę takim stylem życia? Ja to mam, ja to kupiłem. A to nie jest dobro luksusowe, więc wydaje mi się, że nie. Nie Bo wiem, nie ktoś jest tak, że ktoś prowadzi tego nie że nowego Porsche. No? To, tak to nie tak jest to robił Myślę, że to byłoby ryzykowne unboxing Porsche, to jednak. Ale nawet jeśli to jest jakie patowanie pewnym stylem życia, pewnym, nie wiem, właśnie przywiązaniem do konkretnej marki, na przykład, to w tym wypadku mamy do czynienia z typowym przejawem, właśnie fandomu. Tak? Na przykład fani PlayStation, którzy otwierają każdą kolejną konsolę, albo fani Apple, którzy otwierają każdy kolejny produkt tej firmy. No, jest to w jakiś sposób określanie siebie przez pryzmat fana danej marki. Więc myślę, że jak najbardziej jest to przejaw kultury fanowskiej. Lubi być w grupach. Tak, tak I właśnie fa fajnie, że, że przeszliśmy jakoś tak automatycznie do kolejnego punktu, bo właśnie chciałem poruszyć problem tożsamości. Kiedyś pisałem taki tekst, w którym zastanawiałem się właśnie kogo można nazwać graczem czy to jest taka osoba, która odczuwa, że posiada tożsamość gracza i wydaje mi się, że można to tak samo przekuć na tożsamość fana i Maria wspominała o filmie, który oglądaliśmy i tam w ogóle pojawiło się takie stwierdzenie że gracze, fani tej popkultury, przede wszystkim amerykańskiej, przyjeżdżają tam, żeby się poczuć jak w domu. Że oni, biorąc udział w tego typu eventach, przebierając się, kupując te wymarzone figurki, komiksy, gry, uczestnicząc w tak w takim święcie swoim, oni się czują, że budują swoją tożsamość. I tak, się bo ktoś, rzecz... kto na komikonie nie jest geekiem, jest tym innym, którym... Oni są normalnie w codziennym życiu, więc to jest rzeczywiście wyjątkowe. Rzecz. I właśnie zaczęłem się zastanawiać, czy możemy mówić o takim budowaniu tożsamości w naszym kraju. Czy możemy powiedzieć o tym, że mamy takich no prawdziwych, zakręconych gików, którzy. Budują swoją tożsamość poprzez gadżety tajemnicze. Ja tutaj dzisiaj przyniosłem kilka książeczek. I, i, I są takie osoby, które kolekcjonują w świadomy sposób i uważają się za takich prawdziwych, autentycznych fanów i chcą to podkreślić. Także tutaj odwołam się, przepraszam, Dobrze. na chwilę do tekstu Ziemkiewicza, który miał przyjemność. Hmm przeczytać wczoraj w czasopiśmie w sieci czy tam w tygodniku, który jest kontynuatorem klubnej tradycji uważam, że. I tam jest jakiś fragment posłowia do jego reedycji, jego książki, której tytułu niestety nie pamiętam. W każdym razie on pisze tam o środowisku fanowskim lat 80 i o tym jak toczyły się losy poszczególnych grup osób, tak? No więc oczywiście tam wszystkie osoby związane z kulturą wysoką, jego zdaniem i, i, i kulturą pankową wylądowały po przeciwnej wobec niego stronie a że to było zupełnie naturalne, że wszystkie osoby związane z klubami fantastyki z science fiction fantasy przeszły właśnie na stronę prawicy. Więc no to jest na pewno określenie swojej tożsamości dość konkretne. Natomiast no, ja jako zdecydowanie fanka fantastyki nie identyfikuję się zupełnie prawda, z tą prawicową stroną polityki i, i wydaje mi się to, to dość dziwne, czy to jest jakaś zmiana pokoleniowa, no bo to jest zupełnie inaczej na pewno będzie funkcjonowała na przestrzeni jakichś tam dekad kultura fanowska w Polsce niż w Stanach, prawda, no bo yy, mówi się teraz o yy, takiej global, globalnej młodzieży, która w ogóle ma pewne przyzwyczajenia, upodobania w kontekście tak z perspektywy marketingowej, wspólne, niezależnie od kraju, z którego pochodzi, no a z drugiej strony no, pewne różnice pomiędzy stanami generalnie kulturą zachodnią, a polską będą w dalszym ciągu widoczne i wydaje mi się, że ten tekst Ziemkiewicza to pokazuje, że przynajmniej w tym odrobinę starszym pokoleniu od nas jest to tak nawet ideologicznie nacechowana. No mnie się jeszcze wydaje, że wracając do tego filmu, kiedy tam jest pokazane, pokazana jest osoba, która, no, żeby zdobyć tą upragnioną figurkę, to tam czekała w kolejce trzy dni, czy dwa dni, tak? a i jeszcze ta jego wypowiedź, że no, jak jej niezdobane, to w ogóle życie się skończy i to taka tragedia straszna. No, wydaje mi się, że no, ja się nie spotkałam jeszcze z, z kimś o podobnym emocjonalnym takim dużym podejściu tych spraw. No ja rozumiem, ktoś się czymś bardzo interesuje, tak chce to mieć, okej. Okay, no ale no, osobiście nie wyobrażam sobie stania koczowania dwa czy trzy dni gdzieś pod jakąś halą, żeby kupić figurkę. Z samym no, szacunkiem, prawda? w Polsce. Także raczej nie, to nie ma, to to ma. To jest dobry znak. To, to, to jest to, ma, że to jest, ja to ja jest, to jest A no, to jest. faktycznie. Albo, Albo Harry'ego Potter. Hmm. Ale to jest nie ogólnie znaka. jakiegoś tam nie wiem... Kilkanaście godzin to nie trzy dni tym, nie? Mamy większych problemów z przeproszeniem. Tak, to jest, to jest dobry znak, że, że takie rzeczy się dzieją, że jeśli ktoś nie ma większych problemów, to naprawdę pozować. To, to są typowe problemy i dylematy pierwszego świata. Tak, tak, tak. tak. Ale Jak ten men. Tak, znaczy jeżeli chodzi... Ja sobie myślę tak, że trochę czuję jakąś zabawność w tym, że zastanawiam się, czy istnieje w Polsce taka kultura fanów, e, siedząc i gadając o grach w piątek wieczorem. <śmiech> <śmiech> Pomijając tę kwestię, to jeszcze wskażę na takie jeden z, y, y, jedno zjawisko, w którym, którym się wydaje, że akurat w Polsce kultura fanów przerosła kulturę fanów za granicą, mianowicie to jest grupa wielbicieli, ośmiobitowego Atari. Otóż Polska jest naprawdę niezła w tym względzie. Polskie strony fanów Atari ośmiobitowego są znacznie lepsze i mają w znacznie w większą ilość treści. Dźwięk, to w ogóle tak, aczkolwiek tutaj powiedziałbym, że jesteśmy na równi. Podczas kiedy z ośmiobitowym Atari to naprawdę mocno prześcignęliśmy jakiekolwiek inne kraje. To rzeczywiście jest tak, że przynajmniej ze dwie strony być może teraz pokręcę, więc nie będę, nie będę mówił, każdy sobie wygoogla e, e, i znajdzie, bo to są dość popularne strony. W każdym razie e, chodzi o to, że po pierwsze jest bardzo duża ilość spotkań tych ludzi, jest duża ilość nowych gier, którą oni piszą e, na to e, i wydają pisma w PDF-ach, składane, ładne. Super. Dodatkowo jeszcze mają gigantyczne ilości dobrze zarządzanych e, repozytoriów, plików. Z, z kategoriami, wszystko porządnie wyczyszczone, działające, fora internetowe. Naprawdę, jeżeli o to chodzi, to jest to tutaj profesjonalnie. Profesjonalnie tak? jesteśmy potentatem, jeżeli chodzi o taki o, o fandom 8 bitowego ataku. Ale wiesz, tak ogólnie to jest problem, bo ja jeszcze nie widziałem tego filmu o Comic Con. Natomiast mój znajomy tłumacz mm, zrecenzował go tak dosyć krótko twierdząc, że to jest fantastyczny film o nerdach, którzy po prostu oddają się swojej nerdozie. To jest coś, czego na przykład nam brakuje, bo my na przykład bardzo lubimy się definiować poprzez różnice przeciwieństwa i wojenki. Do tej pory przecież wszystkie bitwy fanów Xboxa, czy pierwszego, czy 360 tak, fanów tak. PlayStation 3, my uwielbiamy podziały i wspólnych wrogów takich klarownych bardzo. Ale to, to tam też, też na przykład... jest na zachodzie. To tam Wy się jest ale tak Z drugiej strony jest w Polsce całkiem duża grupa osób, które uważają siebie za otaku, Yy, będąc po prostu fanami anime bardziej lub mniej zaangażowanymi, gdzie jakby nadużywają być może tego określenia otaku, ale mimo wszystko poczu... może nie po... zdefiniujmy, może nie wszyscy słuchacie każdym... otaku to jest za... bardzo zaangażowany fan anime, z, z reguły związany dość, znaczy zaznajomany dość mocno z kontekstami kulturowymi wokół danego tytułu bądź po prostu z kontekstami stojącymi za danym albo tytułem, albo w ogóle anime. Tak? Myślę, że warto yy... też dodać, że termin otaku w samej Japonii jest raczej określeniem pejoratywnym tak, to tak, raczej jest nie, nie jest fan, tytułem... Jako bardziej fanatyk. Fanatyk, tak, dokładnie. Tak jak to Ale... art angielski. Mhm. I właśnie w Polsce jest dość pokaźna grupa osób, które jeżdżąc na rozmaite nie wiem, imprezy związane z anime i mangą. Czy to konwenty, czy, czy na festiwalach na przykład kiedy się pojawiają jakieś. Nie wiem, jest, jest manga corner na festiwalu Boditek całkiem duża grupa z tych osób faktycznie uważa siebie za otaku i potraktuje to jako właśnie określenie zbiorowej tożsamości. Oni traktują siebie jako członków większej grupy, jakiejś społeczności, która jest w stanie siebie zdefiniować jako otaku. I to daje im jakieś poczucie wspólnoty. Tutaj nie ma konkurencji między fanami różnych tytułów. Po prostu są fanami anime. I myślę, że... anime i mangi. Więc myślę, że istnieje coś takiego jak, jak poczucie tożsamości w jakiejś większej grupie fanów, która jest w stanie się zdefiniować w ten sposób. W Polsce też myślę, że Polska nie jest tak bardzo wycofana mieliśmy zespół Counter-Strike'a, który zdobył Mistrzostwo Świata w turnieju i to chyba niejednokrotnie ktoś wspominał o Harrym Potterze że u nas to zjawisko było równie mocne jak na, jak na zachodzie no i ta scena let's play, gdzie ci let's playerzy naprawdę widać pod, w komentarzach pod różnymi filmikami, jak są toczone wojny między fanami jednego let's playera a drugiego. A sami let's playerzy muszą być ludźmi naprawdę strasznie zaangażowanymi. Ja bardzo lubię swoje własne gry dokumentować, żeby mieć jakieś wspomnienia poprzez różne materiały wideo, czy chociażby zwykłe zrzuty ekranu. i wiem jak wielkiego zaangażowania wymaga zrobienie takiego materiału wideo. To jest nagranie, to jest montaż, to jest renderowanie, to wymaga czasu, miejsca na dysku i jakiegoś właśnie poświęcenia pracy. Więc żeby być let's playerem, który ma ogromną ilość subskrybentów i który wrzuca regularnie jakieś filmiki, trzeba się temu poświęcić. Ale jeszcze jedna taka mała dygresja. Właśnie na temat tego, o którym ja mówiłam, prawda, PewDiePie, on normalnie pracuje. I on mówi o tym, że no, trochę mu głupia, bo jak tam na przykład rodz rodzice się pytają, co robić, to gram w gry i on na tym już normalnie zarabia pieniądze. To nie jest tak, że on to robi tak po prostu. On ma określoną ilość film filmów, które musi wypuścić, ma określoną ilość rzeczy, które musi zrobić i on normalnie pracuje w ten sposób właśnie. Tak? Oni mają gigantyczne wyświetleń, wystarczy włączyć YouTube, a. nie, nie będąc zalogowanym. To są pierwsza strona, Między innymi 3-4 to są właśnie Red z Minecrafta, z hmm. nie wiem, Rock, czy, czy chociażby Konciasz. Hmm. I to już nie jest tylko no dla YouTube to jest, to jest wszystko. Nie <laughs> zbliżając się nawet do Red można zauważyć, że w ogóle blogerstwo w Polsce jest bardzo rozwijającym się później dzienną w tej chwili. Kiedy, kiedyś oglądając rozmaite vlogi i tak klikając na powiązane YouTube e, dotarłem do jakichś ludzi, których wcześniej nie znałem nie wiedziałem kim są, nie wiedziałem czym się zajmują i zobaczyłem jakiś filmik, na którym spotkała się trójka blogerów, przyjechali do siebie na święta, porozmawiali ze sobą e, nakręcili wspólne filmiki, trzy każdy z nich był trochę inaczej zmontowany ale opowiadały to spotkanie, każdy z tych filmików i komentarze pod tymi filmikami e, świadczyły o tym, że oni mają bardzo duże grono fanów i niektórzy ludzie mówili, matko, wszyscy byliście razem w Krakowie, dlaczego mnie tam nie było? E, na zasadzie fa, tak, takiego autentycznego uwielbienia do nich i chęci spotkania ich wszystkich w jednym miejscu i, i takiego... Nadmiaru szczęścia wynikającego z tego, że można by było ich spotkać. Są realizowane fanów, to już jest. Ale są. Niektórzy vlogerzy też łączą się w jakiś sposób przez te filmiki, y, no w jakimś stopniu emocjonalnie ze swoimi fanami. Nieaktywny nie już raczej let's player y, JD Joker. Y, Miał taką serię filmików, w której e, grał, a jednocześnie konsumował piwo. I zachęcał e, pełnoletnich, oczywiście, e, swoich fanów. E, nie, nie, nie pamiętam. E, ale zachęcał swoich fanów, e, żeby też się z nim napili. Oni no, też urządzają sobie między sobą na przykład jakieś tam e, konkursy, czy tam grają razem. I też robimy właśnie z tego filmu. Przypomniałem się jedna rzecz, która dotyczy w sumie tego tematu, który był przedmiot z playerami, mianowicie modowania, ale ona jest dość, wydaje mi się, istotna, więc sobie pozwolę na to. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, że jakiś czas temu może to był miesiąc temu, może dwa Microsoft wprowadził nowe reguły dotyczące modów i właśnie i wszelkiego fanfiction. Ale to games for Microsoft? Nie. E, e, to jest, chodzi o e, Xbox. Aha, okay. O f, ta, ta, powiedzmy, ten oddział Xboxa. E, I reguły są takie, są dość intrygujące i zmieniające bardzo sposób myślenia o tym. Ja podejrzewam, że ponieważ to przeszło, nie bez echa, bo parę, parę portali o tym pisało. E, ale przeszło w tym sensie, że nie było oburzenia, które sprawiło, żeby Microsoft się wycofał, a zatem podejrzewam, że wiele firm może pójść w tę stronę, to może być dla tych modelów dosyć zaskakujące. Mianowicie, reguła jest taka, wolno Wam tworzyć dowolne rzeczy związane z naszymi grami, czy to są na przykład wideo, czy na przykład machinima, tak się nazywa? Taki? Tak, tak, się nazywa. Tak, tak, się nazywa. tak, tak. Tak. Czy możecie tworzyć fanfiction, ale jest jeden trik cokolwiek nie stworzycie, jeżeli używacie naszych postaci, jest naszą własnością. Więc jeżeli my sobie zażyczymy zrobić Halo 5, to możemy wziąć każdy wasze story i nie macie prawa do tego. Więc to jest dość, dość zaskakująca zmiana, która może zniechęcać niektórych do robienia fanfiction do robienia na filmy No i to jest i tak już taki problem, który się pojawił wcześniej w kontekście Star Wars i tak. Lucasa i był też opisany właśnie u w w w w tak w tak jakby to można powiedzieć, że historia stacza koło takie niechlubne, tak? Od tego się zaczęło i do tego przynajmniej niektórzy Pracamy. próbują Ale to zależy taki zaangażowany fan, jakby usłyszał, <suszy> że e, jego fanfiction może zostać wykorzystany jako oś fabularna w najnowszym Halo. <suszy> ja, e, ja, ja, znaczy... Cześć ale jednocześnie tak. nikt go o to nie zapytał, zostanie nikt to zmienione, zapłacił. nikt nie zapłacił, zostanie to zrobione tak jak się to podoba innym, nie nikt będzie miał żadnego nie pamiętam, słowa. To, jest, bo tutaj nikt nie oznaczyć, to nie że właśnie jest różnica w podejściu między poszczególnymi problematami yy, medialnymi i firmami, no tutaj Microsoft postawił na w zasadzie przejmowania twórczości panów podczas gdy są Television i ABC zdecydowało się wydać książki osadzone w Uniwersum Lost, napisane przez Kathy Hapke, która stworzyła fanfiction. Dwie książki konkretnie osadzone w tym samym świecie, co, co serial Zagubieni, a książki zostały wydane pod jej nazwiskiem, e, oczywiście z zastrzeżeniem, że to jest własność ABC i z eee, no. są telewizją ale on ale... czerpie z tego oczywiście ja, zyski i jest on nich jest to traktuje nie... traktu i jakby umowy licencyjne. Tak, nie z góry narzuconego, narzuconych reguł. Na no, niemniej te reguły teraz funkcjonują wszystkie rzeczy związane z Microsoftem w ten sposób są traktowane przez te reguły utrudniają, znaczy nie te Microsoftu, ale te ogólne dotyczące praw autorskich utrudniają rozwój tej kultury, dlatego że gdyby ich nie było albo gdyby funkcjonowały w innej formie, to bylibyśmy świadkami niesamowitych crossoverów. Już teraz e, fani e, uniwersum Marvela narzekają, że nie wszystkie te postacie mogą się pojawić, dlatego że e, część ma Disney, część ma Sony prawa autorskich i z tym są problemy. A crossovery z takimi postaciami i tworzenie e, nowych uniwersów to jest coś, co przy odpowiednim zaangażowaniu i odpowiednim podejściu potrafi dać świetne efekty. No, chociażby ostatni serial Once Zupon Time, gdzie się łączą wszystkie postacie baśniowe i jest genialnie. A, to, to, jest to, to jest a z grami dałoby się zrobić to samo. Znaczy, to znaczy, że nie jest to jakby nowość, bo już wcześniej istniała taka seria komiksów pod tytułem, znaczy to były w zasadzie powieści graficzne, Baśnia na wygnaniu, gdzie postacie baśniowe spotykały się w dzisiejszych realiach. I, I były takimi brudnymi wersjami siebie sprzed kilkuset lat. Jeszcze wracając w tym temacie do gier, to <głos> wyobrażam sobie niesamowite crossovery, gdybyśmy mieli, nie wiem, Max Payne kontra Hitman, coś w tym rodzaju. Ale genialne. z drugiej strony. W przypadku Modine, to też jest tak, że um, e, na przestrzeni lat, przy, przynajmniej ostatnich pięciu jak nie więcej, dokonała się pewna fragmentacja i o tym pisał nawet. E, jest taki znany model e, silnika e, um, jest taka książka. Um, była dosyć popularna z tego procesu House and Wise of Level Design. On generalnie był amatorem i przeszedł jakby do kwestii profesjonalnej, znaczy do, do, no, przesz, jakby do, po prostu do, do, do tej branży, tak? zaczął pracować, założył swoją własną firmę, bo udzielał się w różnych projektach. Nastąpiła fragmentacja w tym segmencie gier AAA, a to z tego, z tego tytułu, że by się stały dużo bardziej skomplikowane i nie ma już tak jak kiedyś, że w zasadzie jeden maper odpowiadał za wszystko, to znaczy nie wiem, jedna mapa, którą on robił w całości od początku, dźwięki, świat i tak dalej, wszystkie, wszystkie modele, w tej chwili to już nie ma miejsca, w tej chwili to musi być na tyle szybko zrobione, że do, do, do takich projektów jest po kilka, kilkanaście osób, nawet do jednej mapy. A także to jest jakby, z tym, jeśli chodzi o te prawa, o których wspominałem. To jest po części jakby, jakby konsekwencja tego, że oni wolą się trzymać swoich rzemieślników, w których oni mają stado, niż teraz nagle się skupiać na promowaniu jakiegoś jednego gościa, który A ma fajny pomysł. Kolej, tu bardziej chodziło o to, że oni jednak chcą zagarnąć ewentualnie jakieś pomysły <śmiech> dotyczące fabuły. Czyli to bardziej do fanfiction. Niemniej ja tutaj muszę powiedzieć, że. To ma swoją drugą stronę, o której nie możemy też zapominać, bo jeżeli byśmy dali, jeżeli Microsoft pozwoliłby e, całkowicie na taką wolną amerykankę, to zagrożenie dla Microsoftu też jest poważne. Mianowicie jest bardzo duża Rzesza fanów, którzy wymyślają sobie fan jakie tylko chcą, nie? których Microsoft pewnie przecież nie czyta. To nie jest tak, że oni siedzą tam i zbierają, co tam nowego u fanów. No i, I teraz wyobraźcie sobie następującą sytuację. i zatrudniałem do... To nie jest taka nieprawdopodobna, zatrudniają scenarzystę, który pisze scenariusz do, do Halo 5. I co się okazuje? Z pewnym przypadkiem ten scenariusz jest dość podobny do jakiegoś fanfiction sprzed pół roku. I mają proces. I co w wtedy? To Ale jest, jest duże ryzyko. Dlatego ta wolność e, w pewnym ograniczonym stopniu, ja rozumiem, że są pewne zasady marketingu jednak nie możemy... E, sprawić, żeby teraz sztuka była wszędzie tworzona tylko dla samej sztuki, e, ale nie może być z drugiej strony tak, że twórcy tych fanfiction e, mają później się też domagać pieniędzy od Microsoftu, jeżeli e, zajdzie właśnie taka sytuacja. Ale prawo daje mi taką możliwość, no. No bo opublikowali, tutaj dajmy na to, i... to. Ten problem rozwiązał dość ciekawie właśnie LucasArts i konglomerat tak? jego Przez królestwo. No ale powiedzmy, no tak. że jeszcze na tym etapie, kiedy to było decydowane, to no, tak to wyglądało strukturalnie, że można tworzyć fantaszyn, ale nie jeżeli chodzi o główne wątki no, no, tak, Że taki nie, nie można uszać jako... kanonu po prostu. Tak. Ale to wydaje mi się, że to jest kwestia po prostu polityki firmy, która udostępnia te treści. Na przykład Walf, który udostępnił normalnie program do chociażby zgrywania, powtórek z Team Fortress, jakiś normalnie materiał, w którym możemy tworzyć filmiki, w których biorą udział postaci, z racji tego, że Team Fortress nie ma żadnej osi fabularnej. To Fani was? mogą zrobić co chcą z tym, tworzyć własne jakieś historyjki z, i nawet są do tego zachęcani przez twórców, ponieważ dostają wręcz do tego narzędzia, a poza tym są organizowane konkursy, w których można wygrać nagrody za, za, za to, co się stworzy. Ja mam nadzieję, że ponadnaturalny sukces firmy Mojang i ich polityki zainspiruje większe firmy do, do przemyślenia swoich własnych. Ale te, może to jest kwestia tego, że medium też musi e, w jakiś sposób jeszcze bardziej dojrzeć, bo wracając jeszcze do tego filmu, o którym e, już porokrotnie dzisiaj mówiliśmy. No tam mamy historię dwóch rysowników, którzy przecież wykorzystują wizerunki postaci, Pani tworzą Pani własne tego filmu, prawda? Więc e, może wspomnieć. Comic Con, epizod czwarty i to jest Fans Hope, podaje tytuł oryginalny. I, i tam tworzą swoje własne jakieś tam komiksy i przychodzą normalnie i, i prośbiem starają się o pracę w tych wszystkich dużych korporacjach robiących komiksy i y, z tego co tutaj możemy usłyszeć że rzeczywiście jest jakieś takie skupienie na to, żeby jednak te fanfiction likwidować albo nie wiem, o chociaż ignorować, no to sobie nie wyobrażam, że ktoś przychodzi tam do Ubisoftu czy, czy coś i mówi proszę bardzo, swojego własnego asasyna, teraz chciałbym pracować dla was, tak? Ja wiem, ja sobie właśnie wyobrażam. Ale tam proszę. jest tak na szeroką skalę, tak każdy tak. tworzy swoje portfolio, on to przygotowuje przez cały rok, albo nawet jeszcze dłużej, tak? I jest, są te takie specjalne, wyznaczone strefy, takie kunfty, Jest to zrobione oficjalnie. Tak, punkty, tak, tak, gdzie, tak, ta... yy, gdzie twór... Yy czy przedstawiciele ja, tych ja, filmów ja, tak, recenzują ja, te, te, te wszystkie ja, prace i bądź, bądź, bądź. i te, tak i mówią tak wprost. Tak, jeżeli coś ich zainteresuje, co na tym filmie tam zostało udokumentowane, to wtedy ta osoba zostaje zatrudniona. Nie wydaje, że to dokładnie tak wygląda w świecie modelów. No, że to są moje poziomy, które zaprojektowałem. No, zapomniałem, jak się nazywa ten człowiek. No, nie przypomnę sobie tej chwili, ale człowiek, który jest projektantem wszystkich poziomów Duma 3, był fanem, moderem pierwszego Duma i drugiego. I e, to samo jest przecież z Little Big Planet. Do drugiego Little Big Planet zostało zatrudnione sporo osób, które zrobiło najlepsze lewele zdaniem media, Molecule do Little Big LittleBigPlanet1. Mi się wydaje, że to jest trochę jak z wolontariatem, że wiele osób traktuje to jako po prostu z góry, że wie, że to jest rodzaj inwestycji. Ja się, ja się teraz oczywiście, że zrobię teraz te rzeczy, które no nie przynoszą mi żadnych pieniędzy, a wymagają no, gigantycznych nakładów czasu, albo pierwsze się czegoś nauczę, po drugie to jest właśnie właśnie tworzy swoje portfolio. Spójrzmy na większy obrazek. Ilu twórców gier tak naprawdę zaczynało od moddingu? No masz, to jest... Nie ma, jest jeszcze za mało instytucji, które, które produkują, że tak powiem, brzydkotwórców. Tak. Każdy ktoś gdzieś musi zaczynać i tutaj właśnie jest nasza scena modelu. bardzo ostatnią przypadek to Black Mesa, tak? gdzie ona nie jest bezpośrednim przełożeniem pierwszego half Life'a, tylko są tam zmienione pewne elementy na potrzeby właśnie nowego level, level designingu. Eee, znaczy inaczej, pod kątem nowego level designingu. Eee, więc ta gra jest trochę inna niż pierwowzór, ale zachowuje jakby eee, główną konstrukcję pierwszej gry. Eee, a jednocześnie zaczęła się jako mod teraz jest wydawana jako gra, ale zaczęła się jako moda. więc mamy tutaj do czynienia z takim typowym właśnie wybiciem się na, poprzez zrobienie moda do głównej branży, do, do mainstreamu. Dla słowa, Counter Strike. Counter Strike, dokładnie. Ekipa, która stworzyła klienta multiplayer do gry Minecraft, klienta, który się nazywał Bookkit, została zatrudniona do Mojangu, żeby współpracować przy tworzeniu API do modów. Więc jest też powiedzmy, że z świata filmu, czyli o Kevinie Smithie, o pisałem licencja, który pisałem licencję, który na początku e, był po prostu fanem komiksów. Ja on w ogóle też wystąpił w filmie *Sak My w e, takim poprzednim filmie, jeszcze przed filmem *Scorloga* o, o e, kulturze fanowskiej. E, Bodajże Tarantino też tam się pojawiła, między innymi W każdym razie, e, Kevin Smith był jedną z takich postaci, które dopiero w momencie, kiedy zyskały sławę reżysera, e, ktoś zwrócił uwagę na to, że on kiedyś coś tam pisał, jakieś scenariusze komiksów. No i później DC go zatrudniło do zrobienia kilku Batmanów między innymi. E, Kevin Smith też stworzył e, w zasadzie całe uniwersum, które w jakiś sposób nawiązywało do Gwiezdnej Stworzył epizod, w którym on był Lordem Vaderem, Ee, i Jay był Lukeem Skywalkerem i jakby e, Jay to jedna z postaci z jego filmu ee, i e, LucasArts spojrzało na to stwierdził, że to jest fajne, w ogóle opłacimy Wam to jeżeli to wydacie na DVD dodatkowym więc... więc nowinka robimy Clark 3 tak, świetnie. Więc to jest taki przykład właśnie sytuacji, w której ktoś, kto wcześniej zajmował się tym trochę chaotniczo, gdzieś w domu, trochę do szuflady, e, musiał zyskać w jakiś sposób rozgłos, żeby się przebić. Więc tutaj mamy sytuację, w której fan nie, nie, nie był tylko fanem, był twórcą z, innego, z innej branży, ale dzięki temu wybił się w jakiś sposób i został zauważony. To jest też trochę smutne, no bo... Można sobie wyobrazić, że jest mnóstwo fanów, którzy mają jeszcze lepsze poczucie humoru niż Kevin Smith, tworzą jeszcze lepsze rzeczy, ale nie mogą się przebić przez to, że nie są z nami. E, na szczęście polityka sercu się trochę zmieniła e, w tej kwestii i trochę bardziej liberalnie podchodzą do fanfiction i fanartów. Kiedyś faktycznie procesowanie się od to, teraz już tego nie robią. Nie wiadomo, czy nie zaczną, skoro mówić nie wiadomo. Te fluktuacje w ogóle w obszarze prawa autorskiego są dość intrygujące, prawda? Nawet na pewno każdy z nas, a przynajmniej znacząca większość korzysta z Facebooka i tam to dopiero jest na dużą skalę, prawda? To jest w sumie, no z jednej strony dość smutne, że te prawa autorskie tak determinują działalność fanów, no ale z drugiej strony jest jednak Nie. nieunikniony i to zawsze będzie taki związek trudny, toksyczny można by powiedzieć. No ale z drugiej strony mówiliśmy tydzień temu na temat tego, że fani mają wpływ mimo wszystko na branżę są te inicjatywy właśnie czy to bandu, czy Greenlight na Steamie, że fani mogą decydować. No i ostatnio pojawiły się takie informacje, że Capcom zachęca fanów do tego, żeby się, że tak powiem, zrzeszali. I jeżeli się zrzeszą, to powstanie remake drugiej części Resident Evil. I w takie, wydaje mi się, takie zachęcanie do tego, żeby fani się zrzeszali, jakby tak się organizowali, jest czymś dobrym. Bo raz, że tworzymy tą taką społeczność, budując w ten sam sposób tą tożsamość, o której już wcześniej mówiliśmy jesteśmy w stanie razem coś fajnego zrobić. No to od razu przychodzi na myśl Kickstarter i wszystkie pochodne inicjatywy, crowdfunding oczywiście, które polegają na tym, że fani inwestują w ten pomysł, który im się najbardziej podoba i dzięki temu może powstać Wasteland 2. Aczkolwiek już mamy do czynienia z pierwszymi wybaczeniami tych pomysłów. Między innymi przez ojców założycieli. Przez ojców rewolucjonistów nazwijmy, tak? The Cave. Pierwszy, pierwsza reakcja po zobaczeniu pierwszego zwiastunu. Dlaczego tam jest logo SEGA? Przecież to zupełnie nie o to chodziło. Chodziło o to, żeby być niezależnym od wydawcy, żeby zrobić to samemu. Natomiast tutaj, tutaj dostajemy coś takiego, że są to 800 grę za wasze pieniążki Natomiast idziemy potem z tym do dystrybutora, który nie wiem czy wcześniej nie chciała A Ale nie jak same The Cave okay. ta Double Fine? Tak, nie. tak. A czy to nie było To nie było z Kickstartera Nie, to nie było z Kickstartera yeah. Z Kickstartera jest ten projekt yy... Tam po prostu na razie bez tytułu Double Fine Point and Click Adventure czy, czy po prostu Adventure. Nie, nie, The Cave jest robione przez Rona Gilberta. Nie, jest oddzielnie, to było robione od początku za normalną metodą, inwestycja przez Double Find itd tak dalej. Nie, kłopotem Kickstartera obecnie jest są ludzie, którzy przynajmniej zdaniem fanów, ja nie wiem jaka jest prawda, ale zdaniem fanów no, mają pieniądze na to, żeby sami zainwestować i z, po prostu zaryzykować swoje własne pieniądze, ale wolno tego nie robić. Decydują się na to, żeby wziąć pieniądze, nie przecież bez inwestycji, tylko wziąć. Przecież na tym startup polega, że się te pieniądze bierze, a nie, nie daje nikomu z powrotem pieniędzy, gwarancji. Chodzi o Petera Molinu który y, ma zamiar przez Kickstarter y, Uruchomić swoją nową grę Godus, która będzie powiedzmy duchowym spadkobiercą Populusa, co zwracam na to uwagę, że no, gdyby jeżeli Peter Molino pójdzie do jakiegoś e, inwestora i powie mu, że chce zrobić grę Ala Populus, to prawdopodobieństwo, żeby nie dostał tych, nie wiem, nie pamiętam ile, o, o ile on prosi, 2 000 000 czy 2 miliony dolarów, czy coś takiego, żeby nie dostał tych pieniędzy, jest bliskie zero. On bez problemu dostanie te pieniądze. Nie mówiąc już o tym, że może po prostu wziąć odrobinę ze swojego konta. Więc e, dlaczego, dlaczego tego nie robi? Ja nie wiem jest, nie chcę twierdzić, że Peter Molinu ma to na końcu, tylko tak, tak reagują fani. Niemniej zgadzam się z nimi w tym względzie, że nie miałbym problemu ze zdobyciem inwestora, więc to jest trochę nie w porządku. Drugi przypadek to są bracia Oliver, czyli twórcy Diziego, który, którzy w tym tygodniu napisali, znaczy, że i Kickstarter nie wyjdzie. Wszyscy pogodzili się, którzy się poddają, dlatego że też raczej bez problemu mieli pieniądze na zrobienie Diziego, bo mają firmę funkcjonującą, która też, no jakby ma prawdopodobnie narzędzia do zdobycia, tam chyba chodziło o 3 miliony czy milion dolarów, nie pamiętam, nie milion dolarów czy, czy coś takiego. Więc małe pieniądze jak na projekt gry, projekt gry w dzisiejszych czasach, gdzie gry kosztują 60, 80, 100 milionów dolarów. Mhm. Więc to e, są małe, małe pieniądze, inwestycja powinna być zrobiona i Kickstarter trochę się psuje, bo zaczynają się pojawiać tam ludzie, którzy e, no wydaje się, że nie potrzebują tego wsparcia fanów i że trochę je wykorzystują. Pamiętajmy, że fani nie są inwestorami, więc w tym momencie oni są wykorzystani tutaj i tyle. Ale z Peterem Moliniu jest e, trochę inna sprawa, przynajmniej tak, takie odebrałem wrażenie, jak zobaczyłem ten jego Kickstarter, e, bo on ma to nowe studio tak. i on teraz będzie produkował 22 gry, które są grami eksperymentalnymi. On teraz eksperymentuje Fajnie. zarówno z grami, jak i e, z fandomem. I wydaje mi się, że to jego wejście na Kickstarter było też takim badaniem rynku. Okej, okay, ale to pamiętajmy o tym, że no to jest tutaj kwestia jakiegoś wyczucia, bo to jest to jest problem, polega na tym, że pamiętajmy, że on sobie robi badania rynku, ale to są realne pieniądze i pewne też ryzyko i pewne nadzieje ze no strony. tak, ale z Peter zawsze. Jakby on zawsze. jakby zawsze się bawi Nie, nie twierdzę, że on jest oszustem planującym zabrać pieniądze z kieszeni fanów, tylko że zabrakło mu tu pewnego wyczucia, po prostu, tyle tylko, że pewnego wyczucia, że to nie jest dobry pomysł, żeby ktoś z tą pozycją, po pierwsze... Y, y, powiedzmy jak w sensie autorytetu, po drugie nadal finansowo. Przecież on niedawno odszedł z Microsoftu, to nie jest człowiek, który powraca po 20 latach robiąc co innego. Więc Z tą pozycją finansową pod pozg względem autorytetu i z tym kredytem u inwestorów to nie jest może najlepszy moment na, na branie pieniędzy od, od fanów. No, i tyle. A propos jeszcze Kickstartera, to właśnie wspomniano Weston 2 i to jest przykład nie tylko crowdfundingu, ale jeszcze crowdsourcingu dlatego, że ostatnio ogłoszono, że każdy może produkować modele do tej gry jeżeli będą wystarczająco dobre, to twórcy je wykorzystają ciekawe, a Czy to nie jest trochę sprzedawanie marzeń sprzedawanie tego, co fani chcą zobaczyć a nie zawsze to dostaną tak naprawdę chociażby projekt tego, już nie pamiętam nazwy Hełmu? Gogli? Oculus Gogli tak. Oculus Rift tak naprawdę zostało Został pokazany jeden filmik, na którym niby działa jedna gra, podobno są wysyłane sztuki dla, do deweloperów, ale też nie ma żadnych danych konkretnych, a ludzie i tak to wspierają, ludzie wysyłają swoje pieniądze, bo chcą mieć wirtualną rzeczywistość, którą wiemy, że jeszcze nie dostaną. Jakieś studio jakiś czas temu ogłosiło, że będzie produkować grę erotyczną Babtenu Cruise Rift. O, to jest ciekawe. To takie spełnienie tych obietnic, <śmiech> tych no, no Jak wielkość siły ma fandom? Tak, tworzy się trochę taki -Kulu -Z Lifta, bo w sumie to nie wiadomo, nie. czy to faktycznie a. będzie takie innowacyjne. No ale kwestia myślę siły fandomu polega też na tym, no tutaj przed chwilą mówiliśmy dużo o, o, o crowdfundingu, czyli już trochę weszliśmy w ten aspekt ekonomiczny, a tutaj wydaje mi się, że warto podać przykład najnowszej odsuny Resident Evil, która mimo że recenzenci w większości przypadków dość chłodno potraktowali tę grę, wystawiając niskie oceny, mówiąc, że jest słaba, że właściwie twórcy przesadzili, sami chyba nie wiedzieli co robią. E, mimo to, że te słabe oceny teoretycznie powinny zniechęcić fanów do kupna, gra się świetnie sprzedaje i niedawno pojawiła się informacja, że do tego stopnia już zarobiła na kontynuację, więc... E, Myślę, że mimo wszystko twórcom chyba bardziej zależy na tym, żeby dbać o swój fandom, wspierać go, bo wiedzą, że z drugiej strony też będą mieli wsparcie od, od swoich fanów. Ale tego. ja nie jestem pewien, czy. Bo tutaj troszeczkę za bardzo chyba rozszerzamy termin fandom. Bo jednak wydaje mi się, to już się sprzedaje ta gra, nie mam pojęcia, jak, jak to wygląda. Jeżeli od strony liczby i od strony tej struktury powiedzmy społecznej ludzi, którzy to kupują, ale to jest tak, że. Być może masa ludzi, którzy to kupili, po prostu lubi Resident Evil albo dobrze wspominałem Resident Evil, a nie nazwiemy tego fandomem. To tak jak Call of Duty też się świetnie Alkuję, sprzedaje, wiemy, ale to nie jest fandom Call of Duty. To jest, chodzi o to, że to jest coś, co ma masowy, e, e, masowy odbiór, to nie, nie nazwiemy tego tej masy, która kupiła produkt fandomem. Fandom to są, to jest, przynajmniej tak rozumiem to wyrażenie, to jest ta grupa osób, które są lojalne wobec tego produktu, niemalże niezależnie trochę od tych jego yy, aktualnych potknięć, dajmy na to. W tym czy, się... czy w tym przypadku Seiya Resident Evil nie jest takim przykładem, że to jest produkt, który już od jakiegoś czasu się pojawia i zdążył sobie wypracować stały fandom? Ja myślę, że to jest produkt, który wypracował sobie markę, która niezależnie od tego, co się okaże w ramach tej serii mm -hmm. znajdzie swoich odbiorców, nawet jeśli nie są to stali odbiorcy i fani. To może być tak, że nie wiem, e, szósty film serii, e, szósta gra z serii i któryś tam komiks z serii świadczy o tym, że ta marka jest już od długiego czasu na rynku, w związku z czym warto się tym zainteresować. I osoby, które dotąd nie sięgały Po Resident Evil, mogą zacząć swoją przygodę od mexga części i dlatego będą wierzyły, że ta gra zawsze tak wyglądała. I na przykład, nie wiem, jakieś tam potknięcie w wypadku, powiedzmy, piątej części, ich nie zrazi, ponieważ wierzą, że ta seria ma tak długą tradycję, że na pewno kolejne będą lepsze. A poza tym o... jest taki sentyment, że już trochę. E... Ludzie nie krytykują czegoś, co znają od wielu lat, do czego mają ogromny szacunek i co bardzo lubią. Jest ciężko powiedzieć, że Resident Evil kiedyś był, był fajny, a teraz jest do kitu, bo to jest Resident Evil dla tych ludzi i no właśnie, e, ciężko im się I nawet do jeśli do tutaj krytyki. są ludzie, którzy są tak na stałe przywiązanie, to mogą w podobny sposób rekomendować tę grę innym. Na przykład. Albo inni mogą po prostu wiedzieć o tym, że skoro to jest szósta część serii, to znaczy, że ta gra sprzedała się. To, się zaparzy, to znaczy, że jest dobra. Trochę Czemu ją nie, nie kupić? Tak? Nawet jeśli nie znam poprzednich części. Czemu miałbym nie kupić szóstej części? I tu mamy taki problem. Słabych gier sprzedawanych jest z redła marka. I tutaj może, możemy powiedzieć dużo przykładów. Dragon Age, chociażby dwójka, którą jest jednadziejną jest grą, nie oszukujmy się, ale świetnie się sprzedała, w że to był Age, że tak yy, pierwsza część już yy, tak zastarbiła sobie miłość już się tak. mm, i Boję się, żeby nie było tego, że dobre gry, dobre serie będą coraz bardziej kiczowate, bo ludzie wiedzą, że i tak się sprzedają. A to jest trochę podobna sytuacja jak w wypadku zespołów muzycznych, które na przykład e, dzieli się na przykład środowisko fanów graczy, podobnie jak dzieli się środowisko fanów zespołów muzycznych, na tych, którzy mówią, że my ich słychaliśmy zanim e, e, e, Więc Mamy sytuację też, na na tak, też sytuację z graczami, którzy są fanami faktycznie jakiejś marki, bo grali w nią zanim ona była znana i tacy, którzy po prostu po nią sięgają i napędzają sprzedaż, a napędzają sprzedaż zapewniają ciągłość serii. Więc, ale może oni wtedy też są tymi prawdziwymi fanami. Mogą no? stać się fanami. Nie można też tak wartościować, że jak ktoś się jeszcze nie urodził, to nie może być tym prawdziwym ja, fanem, nie. bo ja wtedy ci inni... Ale no, są podziały. Ja nie, ja rozumiem. Chodzi mi tylko... o motywacje stojące za kupnem pierwszej gry z danej serii. Jeżeli pierwszą grą z serii Resident Evil, którą ktoś nabędzie jest Resident hmm. Evil 6, to prawdopodobnie e, wynika to albo z rekomendacji kogoś, albo z faktu, że ta raz sprzedaje się już od 20 lat. Więc generalnie... E, te osoby nie muszą jeszcze być fanami, mogą się nimi stać w przyszłości, a i tak na pewno serię, sprzedaż serii i zapewnią jej ciągłość. Więc... Życzę wdzięku. A przepraszam. pokaż. Przerwę. Przerwę. Nie? nie, proszę, proszę. proszę. E, słyszałem dużo dobrego o serii Metal Gear Solid i naprawdę przemęczyłem się przez tą pierwszą część tylko po to, żeby wiedzieć jaka jest historia. E, ale... Drugą trzecią część już było wiele lepiej, ale pierwsze części naprawdę były ciężkie dla mnie, dla, dla przejścia, ale dla, samej, dla ale samej.. Pierwsze części w sensie to jest Nessa Shipsa? Nie, nie, nie, jeszcze metalgi. Tej... Metalig... Gear solid. Metalgi Solid, okej, okay, dobra. Metaliz okay. już w ogóle nie podchodzę. Okej, okay, nie, ja rozumiem, tylko się chciałem metalig powiedzieć. Gear solid pierwsze. Dobrze, dobrze. Bo dobrze. ja bym ja, Staję... ja, się wam. Dla w... mnie to <grym> W tym czasie. Dobry film. A czy dobry film przerwany gameplayer? tego co Pojawił się ważny wątek. Kto jest tym prawdziwym fanem, ty? po podziału wewnątrz fandomu, że <śmum> e, fani właśnie się też dzielą między sobą. O, my byliśmy wcześniej fanami, wy to już nie wiecie, co to jest prawdziwy Resident Evil, co to jest, co to jest za gra. E, I są takie podziały. Fandom nie jest taką strukturą e, całkowicie e, solidną, tak. Ale to jest kwestia tego co, co wyszło w naszej poprzedniej dyskusji, że zawsze będą te podziały i tutaj Michał wskazał taki przykład, że po prostu są fanboye, tak? czyli takie osoby, które są fanami czegoś nawet nie wiedząc dlaczego są tymi fanami dokładnie. i będą innym robili na złość, żeby udowodnić, że są lepsi. PlayStation, Xbox, to tak, PlayStation czy to? kontra Xbox doskonało wszystko. Tak, PlayStation kontra Xbox, dowolne nie wiem, biatyk, tak, że ktoś hmm. mówi, że Mortal Kombat jest lepszy od Tekkena, a nie, bo Tekken jest lepszy od Mortal Kombat i moglibyśmy I to jeszcze mnożyć. jeszcze Street fight. Fighter. I I nie wiem, Gate Gear i wszystko. Więc można było to mnożyć w A to jest, Mi się wydaje, że to nie jest jakoś specjalnie istotne dla fanów gier czy fanów kultury zjawisko, bo to ja twierdzę, że to jest taki mechanizm psychologiczny, który z wielu innych dziedzin to jest dokładnie to, co widzę w kontra LKS po prostu. To jest ok, nie? Mi się, że, że to, w ogóle nie to jest przerażające się tak porównamy. No tak, to jest to samo. Wprost. Wydaje mi się, że to w ogóle nie powinno być w kręgu naszego zainteresowania, bo... Tak bo to jest tylko i wyłącznie nie wiem. Teraz modnie się o tym mówi mowa nienawiści, tak? To, co możemy często przeczytać. Okej, okay, myślę, że, że, że na dzisiaj skończymy. Bardzo serdecznie Wam wszystkim dziękuję, że, że przyszliście. To jest nasze ostatnie spotkanie w tym roku, dlatego tym bardziej Wam dziękuję, że, że przyszliście. Dziękuję właścicielom klubu Kawerni na pies, nie to, że nas tu gościli. I mam nadzieję, że się zobaczymy po nowym roku na kolejnym spotkaniu. Jeszcze nie wiem, o czym będziemy rozmawiać, ale... To może życzenia świąteczne? Potenie. Tak, to w takim razie już y, ja w imieniu redakcji Portalu Świat Gry wszystkim życzę wesołych, spokojnych świąt, hojnego Mikołaja, no i wystrzałowej imprezy sylwestrowej. Jeżeli ktoś chce się jeszcze przyłączyć do życzeń, to proszę. Tak o... na dużo godzin spędzonych nad grami, prawda? Tak. Tak, no. ale nie przesadzajcie, żeby tak, już tak. warto czasem być na dwór. I jest na To jest trochę